Odcinek piąty Powiększone podatki nałożone na ludność państwa moskiewskiego stały się przyczyną masowego i co gorsze stale powiększającego się zbiegostwa chłopów z ziem Rosji Centralnej bezpośrednio narażonych na oddziaływanie nowej polityki podatkowej. Chłopi uciekali ze wszystkich rodzajów dóbr, wyludniała się również ziemia nowogrodzka, pola uprawne leżały odłogiem. Coraz częściej mówiło się w Moskwie o buntach chłopskich oraz odmowie płacenia podatków. Podobnie zachowywała się ludność miast z tak zwanego posadu, rzemieślnicy i drobni kupcy, nazywani często ludźmi posadzkimi. Mimo surowych kar spadających na głowy, wałęsających się i rabujących na drogach, trakty pełne były band rozbójniczych, napadających nie tylko na pojedynczych, samotnych podróżnych, lecz także na stosunkowo liczne karawany kupieckie. Masowe egzekucje publiczne przestały odstraszać od bandytyzmu, stając się raczej ludowym widowiskiem zastępującym swawolne igry prześladowanych skoromochów, niż groźnym memento dla potencjalnych przestępców. Poważnie zwiększyła się również liczba różnego rodzaju wystąpień heretyckich, w których niejednokrotnie znalazły się słowa ostrej krytyki społecznej wymierzonej przeciw panującemu porządkowi. I ten rodzaj protestu był surowo tłumiony przez władze. W likwidacji heretyków szczególnie celowali osyflanie, lecz gdy car zorientował się w niebezpieczeństwie zagrażającym panującemu porządkowi ze strony wolnomyślnych, duchownych i czczonych przez prosty lud świętych starców, udzielił inkwizytorom daleko idącej pomocy, oddając im nawet do dyspozycji oddziały zbrojne. Wprawdzie w państwie moskiewskim nie zapłonęły stosy, jak działo się to na zachodzie Europy, ale dożywotnie zamknięcie w odległych od stolicy klasztorach było, jak się wydaje, dość często stosowaną formą kary. Nie budziły również optymizmu nastroje w najbliższym otoczeniu cara. W wielu wypadkach interesy monarchy, przedstawicieli starych rodów bojarskich i szlachty były całkowicie rozbieżne. Można przypuszczać, że niemałą rolę w dojrzewającym nowym konflikcie odgrywały także właśnie między konkurującymi ze sobą rodzinami możnowładców. Wystarczyła iskra, by spowodować pożar. Nadszedł rok 1553. Car cieszył się dobrym zdrowiem i nic nie zapowiadało zbliżającej się katastrofy. Choroba ujawniła się nagle. 1 marca nie mógł już podnieść się z łoża, a doradcy i nadworni medycy przewidywali jego rychłą śmierć. Namówiony przez dworzan pospieszył ze sporządzeniem testamentu i zażądał złożenia przysięgi na wierność młodziutkiemu następcy tronu, niespełna jednorocznemu synowi Dymitrowi. Monarsze zależało na tym, by obowiązek ten spełnili przede wszystkim bojarzy, a zwłaszcza jeden z możliwych pretendentów do tronu – książę staricki Włodzimierz. Początkowo udało mu się ten plan zrealizować tylko w części – Wśród pierwszych przysięgających znalazł się wszechwładny Adaszew. Chory car nie budził już grozy i jego przeciwnicy polityczni natychmiast podnieśli głowę, starając się wykorzystać powstałą sytuację. Książę Dymitr Palecki, jeden z przedstawicieli opozycji, wykonał wprawdzie cesarskie polecenie, ale jednocześnie zwrócił się do Włodzimierza, księcia Starickiego, oświadczając, że nie będzie sprzeciwiał się jego pretensją do tronu. Kilku bojarów wymówiło się od przysięgi, tłumacząc się rzekomą chorobą. Minęła ona zresztą natychmiast w chwili, gdy wyjaśniło się ostatecznie, kto zwyciężył w pierwszej otwartej rozgrywce o władzę w państwie moskiewskim. Książę Staricki starał się nie wysuwać na pierwszy plan. Jak należy sądzić, był już wówczas wytrawnym graczem politycznym. Nie buntował się, siedział cicho i werbował zwolenników, rozdając pieniądze oraz godności w swoim księstwie. Nie mogło to jednak ujść uwadze Adaszewa, który, pozbawiony potężnego protektora leżącego aktualnie na łożu śmierci, znalazł się nagle w trudnej sytuacji. Pilnie śledził wszystkie posunięcia swoich przeciwników. W odpowiednim momencie, otoczywszy się grupą wiernych sobie ludzi, zabronił Włodzimierzowi odwiedzać chorego monarchę. Wywołało to natychmiastową i ostrą reakcję Sylwestra – który w ten sposób, dość niespodziewanie, opowiedział się po stronie przeciwników Adaszewa, a więc zarazem i przeciwników cara. Pierwsze, jawnie okazane nieposłuszeństwo pociągnęło za sobą kolejne oznaki niesubordynacji. Bojarze tłumaczyli się, że nie mogą przysięgać na wierność Dymitrowi, skoro już przysięgali samemu Iwanowi, a ten żyje. Według ich interpretacji oznaczałoby to wypowiedzenie się przeciw aktualnie panującemu monarsze. Ba... Nawet ojciec Adaszewa, Fiodor, podporządkował się w prawdzie woli Iwana IV, jednak nie zaniedbał przy okazji powiedzieć, iż nie będzie służył rodzinie Zacharinów, która z pewnością dorwie się do władzy i zechce panować w imieniu Dymitra, niewyrosłego jeszcze z pieluszek. Fiodor Adaszew powoływał się przy tym na pamiętny dla wielu okres niepełnoletności samego Iwana IV. Przypomnijmy, że Anastazja, żona Iwana, wywodziła się właśnie z rodu zacharinów Jurjewów. Tak więc w ciągu kilku zaledwie dni na dworze moskiewskim ujawiły się aż trzy ugrupowania dążące do przechwycenia władzy po śmierci cara. Grupa Adaszewa, opowiadającego się za Dymitrem, carycy Anastazji i jej braci pragnących rządzić w imieniu niepełnoletniego następcy tronu, oraz stronnictwo Włodzimierza Starickiego i popierającego go Sylwestra. Wystąpienie starszego Adaszewa rozwiązało języki następnym. Nie krępowano się obecnością chorego cara. Dyskusja przyłożył umierającego między zwolennikami poszczególnych orientacji przekształciła się w zwykłą awanturę, w której nie szczędzono sobie nie tylko ostrych słów prawdy, ale i ordynarnych przekleństw i wyzwisk. Nie wiemy, w jaki sposób udało się carowi uspokoić zebranych. Zwrócił się do bojarów, przypominając raz jeszcze, że to on właśnie rozkazał przysięgać na wierność niemowlęciu i że nic nie mówi o służeniu Zacharinom. Mimo tych zapewnień czterech bojarów uchyliło się od złożenia przysięgi, a trzech z nich podporządkowało się Włodzimierzowi Starickiemu. Byli to Piotr Szcieniatiew Patkrijew Siemion Rostowski i Iwan turuntaj Pronski. Zapachniało buntem. Losy czapki Monomacha, symbolu władzy monarszej w państwie moskiewskim, wisiały na włosku i nagle nastąpiła odmiana. Prawdopodobnie właśnie wtedy zaczął poprawiać się stan zdrowia monarchy, który natychmiast przystąpił do energicznej kontrakcji. Dla Włodzimierza Starickiego, głównego sprawcy zamieszania, Sporządzona została specjalna rota przysięgi, w której musiał zobowiązać się do przerwania jakichkolwiek kontaktów z bojarami, książętami i urzędnikami dworskimi. Włodzimierz odmówił podporządkowania się woli carskiej. Nastąpił najtrudniejszy moment. Nie była to już zwykła próba sił, lecz decydująca rozgrywka. Car Począł grozić Włodzimierzowi i zwrócił się do obecnych przy tej scenie bojarów z prośbą o pomoc, odwołując się jednocześnie do okazanego już przez nich posłuszeństwa. Nie zareagowali jednak tak, jak spodziewał się monarcha, który sądził, że zabiją księcia starickiego za okazaną przez niego zuchwałość. Odżył stary spór i wybuchła nowa kłótnia. W powstałym zamieszaniu... Książę Włodzimierz uszedł z pałacu i rozpoczął zbierać swoich zwolenników. Inni bojarzy próbowali odwoływać się do jego rozsądku i poczucia odpowiedzialności i poprzestali na tym. Jak można było przypuszczać, nie przyniosło to żadnego rezultatu. Następnego dnia monarcha nie dopuścił do siebie bojarów, polecając otworzyć przed nimi drzwi swojej komnaty dopiero po złożeniu przez nich przysięgi. Gdy zgromadzili się skruszeni przed nim, przemówił – Ofiarowaliście mnie i memu synowi swoje dusze, obiecując wierną służbę. Inni zaś bojarzy nie chcą nas widzieć w państwie. Jeśli więc wypełni się wola Boża i umrę, proszę was nie zapomnijcie, że przysięgaliście mnie i memu synowi, krzyż całując. Nie pozwólcie, aby bojarzy zdradzili mego syna, lecz uciekajcie z nim w obce kraje, gdzie Bóg wskaże. A wy, Zacharinowie, czego się boicie? Myślicie może, że bojarzy was oszczędzą? Pierwsi zginiecie z ich ręki. Lepiej oddajcie swe życie za syna mego i jego matkę. Żony mojej, nie wystawiajcie na pośmiewisko. Publiczne ostrzeżenie Zacharinów przed możliwymi konsekwencjami opowiedzenia się za Dymitrem tylko w celu wyciągnięcia osobistych korzyści okazało się dobrym chwytem taktycznym. Nawet najbardziej zaślepieni nienawiścią dworzanie zrozumieli, iż monarcha zdaje sobie sprawę z wszystkich możliwych następstw otwartego konfliktu między poszczególnymi ugrupowaniami dworskimi. Niejednemu zaświtała zapewne wówczas przerażająca myśl, co się stanie, jeżeli car wyzdrowieje. Sytuacja i nastroje odmieniły się jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej. Nawet najbardziej opieszali dworzanie wypełniali teraz przykładnie wolę władcy, więcej nawet. Włodzimiera Starickiego zmuszono do przysięgi, grożąc, że w przeciwnym razie nie zostanie wypuszczony z pałacu. Stało się to 12 marca 53 roku. Przysięgę wymuszono również na jego matce. Uczyniła to, chociaż nie szczędziła przekleństw i wymyślań. Car rzeczywiście wyzdrowiał. Lecz nie było już mowy o powrocie do dawnych dni spokoju i pozorowanej zgody. Przy każdej niemal okazji wybuchały kłótnie, spiskowano po kątach i oczerniano się wzajemnie. Iwan przypatrywał się temu uważnie. Pierwsza, poważniejsza rozgrywka nie zakończyła się mimo pozorów, pomyślnie dla niego. Za Włodzimierzem opowiedziało się początkowo o czternastu bojarów i trzech okolniczych, za Dymitrem o trzech bojarów mniej – Fiodor Adaszew zajął pozycję centralną, prawdopodobnie obawiając się powtórzenia krwawych walk z okresu regencji i rządów bojarskich. Sylwester stracił poprzednie znaczenie, natomiast wyraźnie zwyżkowała pozycja Aleksego Adaszewa. W dodatku, w czasie dziękczynnej pielgrzymki Iwana IV do dalekiego północnego klasztoru w Białozierze, car spotkał się z Wasjanem Toporkowem, Ex biskupem kołomeńskim, pozbawionym stanowiska w czasie walk bojarskich. Iwan wiedział, że Toporkow był jednym z doradców jego ojca Wasyla Iwanowicza, postanowił więc zasięgnąć rady doświadczonego mnicha. — Jak mam rządzić, by utrzymać wielmorzu w posłuszeństwie? — zapytał. Toporkow odparł. Jeśli chcesz być samowładcą, nie trzymaj przy sobie żadnego doradcy, który byłby mądrzejszy od ciebie, ty jesteś bowiem ponad wszystkimi. Jeśli tak postąpisz, będziesz pewny swojej władzy i wszystko utrzymasz w swych rękach. Jeżeli zaś ludzie otaczający cię będą mądrzejsi od ciebie, może dojść do tego, że będziesz musiał ich słuchać. Niewątpliwie najmądrzejszym, wyróżniającym się ambicją i umiejętnościami człowiekiem spośród najbliższego otoczenia monarchy był Sylwester i do niego mogły odnosić się słowa mnicha. Car przekonał się, że trzeba wierzyć ludziom górującym nad nim doświadczeniem. W czasie postoju w monastyrze troickim Iwan zetknął się z Maksymem Grekiem, który odwodził go od długiej podróży, Prorokując śmierć syna w wypadku, gdyby upierał się przy swoim postanowieniu, monarcha był dobrej myśli i pojechał dalej. W czerwcu 53 roku zmarł nagle carewicz Dymitr. Wielki książę nie musiał jednak martwić się zbyt długo o sukcesora, już bowiem w marcu 54 roku urodził mu się kolejny syn, któremu nadano imię ojca. Poza tym na wszelki wypadek... Zmuszono Włodzimierza Starickiego do powtórzenia przysięgi wierności. W lipcu wykryto nowy spisek. Pochwycony w czasie przedsięwziętej ucieczki na Litwę, książę Nikita Łobanow-Rostowski zeznał, że z Królem Polskim kontaktował się również jego ojciec Siemion. Należał on do tej grupy bojarów, która w 53. roku odmówiła początkowo podporządkowania się woli cara, w trakcie śledztwa Siemion przyznał się do prób montowania spisku, zakrojonego na znacznie większą skalę i chęci wciągnięcia do niego wielu zamieszanych wydarzenia roku poprzedniego. Skazany na karę śmierci został następnie ułaskawiony wskutek wstawiennictwa metropolity i zesłany do Bieło ozjera Car nie mógł zdecydować się na rozpoczęcie otwartego ataku, zawiódł się na najbliższych. Wybrana rada okazała się ciałem niejednorodnym, niezdolnym do poparcia jego posunięć w całości i bez zastrzeżeń. W dalszym ciągu trzeba było zręcznie kluczyć i szukać nowych zwolenników, posłusznych wykonawców woli carskiej, całkowicie zależnych od monarchy. Nie oznaczało to jednak, by Iwan IV porzucił myśl zreformowania państwa. Przeciwnie, krok za krokiem ograniczał władzę książąt udzielnych, zwłaszcza Włodzimierza Starickiego, zwiększając zarazem liczbę spraw, w których decydująca rola władzy centralnej otrzymywała sankcję prawną. Prawdopodobnie wówczas sudiebnik z 1550 roku został uzupełniony artykuł pod tytułem o sądzie z książętami udzielnymi podporządkowujący rządowi w Moskwie sądownictwo w najbliższym sąsiedztwie stolicy. Poważnym problemem był bandytyzm coraz powszechniejszy i coraz bardziej zagrażający pokojowi wewnętrznemu. Dotychczasowa polityka represyjna i reorganizacja sądownictwa nie przyniosły ograniczenia rozbojów. Postanowiono wobec tego dokonać zmian w procedurze, przyspieszyć ją, a przy okazji rozszerzyć władzę i odpowiedzialność gubnych starostów. W styczniu 1955 roku Wydano dekret, w myśl którego karze podlegali podejrzani o rozbój i złodziejstwo, nawet w wypadku, gdyby wyparli się winy w czasie tortur. Do skazania wystarczyły dowody przestępstwa znalezione w czasie rewizji bądź zeznania świadków. Zalecano jednocześnie objęcie postępowaniem sądowym także najbliższej rodziny winowajcy. Odpowiedzialność za wykonanie dekretu spadała całkowicie na barki starostów jako urzędników reprezentujących władzę centralną. W listopadzie wprowadzono obowiązek rejestrowania wszystkich nowo przybyłych na dany teren. W roku następnym usunięto z procedury sądowej pojedynek Sąd Boży, stosowany jeszcze gdzie niegdzie w charakterze dowodu. Rozszerzono kompetencje starostów gubnych. Odtąd sprawować mieli również nadzór nad pracami wyjaśniającymi przyczyny podupadania dóbr ziemskich, powstawania pustek i wyludniania się wsi. W latach 55-56 dokonany został ostateczny podział państwa na guby odpowiedniki powiatów, co pociągnęło za sobą konieczność reorganizacji administracji centralnej. Powstał wówczas w Moskwie stały organ sprawujący nadzór nad karno-sądową działalnością starostów. Była to Izba do Spraw Rozbojów, Rozbojna Izba. Na jej czele Stanęli najwierniejsi wykonawcy woli carskiej, a wśród nich bojarzy Dymitr Kurlatiew-Oboleński, Iwan Woroncow oraz Iwan Bułgakow-Kurakin. Jednocześnie z wprowadzeniem w życie nowego podziału administracyjnego, sprowadzającego niemal do zera władzę sądową namiestników, pozbawiono ich gospodarczych podstaw egzystencji. Zlikwidowano Kormlenia. O przyczynach uczynienia tego kroku car mówił otwarcie we wstępie do jednego z wydanych podówczas dekretów, wskazując na liczne skargi chłopów i mieszczan żalących się na zdzierstwo, książąt i bojarów, którzy nakładali nadmierne podatki i daniny na ludność poddaną ich opiece, chcąc w ten sposób z nawiązką wynagrodzić sobie wydatki ponoszone w związku z piastowanymi urzędami. Ustanowiono specjalny podatek w stałej wysokości który miał być wpłacany do skarbu centralnego. Ten z kolei brał na siebie obowiązek utrzymywania urzędników. Aby zachęcić do wstępowania do służby państwowej, obiecywano uwolnić majątki starostów ziemskich od wszelkich powinności i podatków. Z drugiej strony za przestępstwo urzędnicze, łapówkarstwo, grabienie klientów, nadużywanie władzy groziła kara śmierci. Przy dworze moskiewskim powstały nowe organy centralne, koncentrujące w swych rękach politykę finansową i podatkową. Początkowo powstawały one na zasadzie terytorialnej, później według rodzaju zbieranych podatków. Najważniejszym z tych urzędów był tzw. Tak Wielki Przychód, kierowany przez biegłego w sprawach finansowych diaka Ugrima Lwowa Piwowa. Tak więc po przeprowadzeniu reform lat 55-56 w państwie moskiewskim występowały dwa rodzaje władz prowincjonalnych podporządkowanych rządowi centralnemu. Pierwsze z nich to urzędy gubne decydujące w sprawach przestępstw kryminalnych zagrożonych karą śmierci, rozbój, morderstwo, kradzież i sprawujące nadzór nad działalnością urzędu ziemskich. Te z kolei miały charakter samorządowy – Prowadziły postępowanie sądowe w sprawach mniejszej wagi oraz zajmowały się ściąganiem podatków. Obydwie reformy, gubną i ziemską, przeprowadzono stopniowo, kolejno w poszczególnych ziemiach i zespołach dóbr. Niekiedy po kilku latach, trudno dzisiaj ustalić dlaczego, przywracano poprzedni stan rzeczy prawdopodobnie jednak na krótko. W szeregu ziem państwa moskiewskiego dawni namiestnicy otrzymali nominacje na wojewodów. Działo się to głównie na terenach przygranicznych. Wojewodowie koncentrowali w swych rękach całość władzy cywilnej i wojskowej. Kontrolowali działalność prowincjonalnych organów samorządowych, a podlegali bezpośrednio carowi. Być może konieczność organizacji obrony granic państwowych i oparcia się na ludziach dobrze znających podległe im terytorium stała się przyczyną takich właśnie rozwiązań. Wojny prowadzone przez Iwana IV wymagały stworzenia silnej i licznej armii. Nie wystarczały już tworzone od kilku lat formacje strzeleckie. Szlachta także musiała uczestniczyć w wysiłku zbrojnym państwa moskiewskiego. Wielu dawnych Kormlenszczyków, usuniętych ze swych stanowisk, pozostawało obecnie w dość luźnej zależności od monarchy. Centralizacja administracji państwowej przyniosła w efekcie osłabienie formalnych związków między carem a szlachtą. Reforma wojskowa miała rozwiązać dwa problemy – zwiększyć liczebność armii oraz zmusić szlachtę do służby państwowej. W latach 55-56 wydane zostało ułożenie o służbie. W myśli jego postanowień każdy szlachcic, bez względu na to czy posiadał dobra dziedziczne czy też nadane przez cara w czasowe użytkowanie – Miał obowiązek osobistego pełnienia służby wojskowej, a prócz tego z każdych stu ćwierci ziemi wystawiał jednego konnego w pełnym uzbrojeniu, wyekwipowanego na własny koszt. W zamian za to otrzymywał od państwa jeden lub dwa ruble za każdego zbrojnego. W wypadku uchylania się od wykonania postanowień ułożenia musiał płacić karę w podwójnej wysokości, a więc dwa do czterech rubli za każdego żołnierza. Grzywnę trzeba było zapłacić również w razie stwierdzenia braku w ekwipunku. Wszyscy żołnierze otrzymywali żołd, przy czym wyższy wypłacano tym, którzy zostali wystawieni ponad przepisany kontyngent. Jeśli zdarzały się takie wypadki, nie musiały wcale świadczyć o patriotycznej postawie szlachty, a raczej o jej chęci uzyskania dodatkowych korzyści materialnych lub zamiarze pozbycia się elementów buntowniczych z posiadanych włości. I tym razem car nie zdecydował się na konsekwentne doprowadzenie reformy wojskowej do końca. Nie zlikwidował miestniczestwa. Znalazł rozwiązanie kompromisowe. Sporządzono oficjalną księgę genealogiczną, szeregującą według starszeństwa najważniejsze rody bojarskie i szlacheckie. W wypadku sporów kompetencyjnych wystarczyło sięgnąć do urzędowego dokumentu, by określić, kto czyje rozkazy winien wypełniać, i kto komu ma się podporządkować Przy okazji sięgnięto do powstałej w poprzednim stuleciu Opowieści o książętach włodzimierskich Z której zamieszczono w urzędowej genealogii tę część Jaka wywodziła ród wielkoksiążęcy od cesarza rzymskiego Augusta Pisano, że ten organizując świat według swoich zamysłów Wysłał na Wisłę swego brata Prusa Jednym z potomków Prusa był wezwany później do władania ziemią ruską Ruryk, zapoczątkował on dynastię, z której wywodził się Iwan IV. Koncepcja ta musiała bardzo podobać się carowi, gdyż niejednokrotnie powracał do niej bez najmniejszej żenady, a nawet kazał odpowiedni fragment opowieści o książętach włodzimierskich wyryć na drzwiach carskiego miejsca w soborze uspięskim na moskiewskim Kremlu. Już nikt nie mógł mieć wątpliwości co do pozycji cara. Nawet starożytność rodu predestynowała go do zajmowania pierwszego miejsca w państwie. W niepamięć musiały odejść spory o to, czy Iwan wywodził się z młodszej czy też starszej linii rodu Rurykowiczów. Jednocześnie z urzędową genealogią sporządzono wyłącznie dla celów wojskowych listę osób ułożoną według starszeństwa rodów. Reformy wojskowe przyniosły poważne zwiększenie liczebności armii rosyjskiej. O ile przy końcu XV wieku siły zbrojne państwa moskiewskiego szacowano na około 80 tysięcy żołnierzy, to w połowie XVI stulecia wynosiły one blisko dwukrotnie więcej. Notabene niektórzy podróżnicy cudzoziemscy, którzy znaleźli się w tym czasie w Moskwie, szacowali je na 200, a nawet 300 tysięcy. Nie znajduje to jednak żadnego potwierdzenia w zachowanych dokumentach. Piechota stanowiła tylko niewielką cząstkę całej armii. Na konnicę składały się oddziały złożone ze szlachty i jej ludzi, strzelcy, kozacy, formacje tatarskie oraz cudzoziemcy znajdujący się na służbie moskiewskiej. Każdy szlachcic przyprowadzał ze sobą przeciętnie po trzech, czterech poddanych z pełnym ekwipunkiem. W latach pięćdziesiątych XVI wieku Pojawiły się w państwie moskiewskim nowe urzędy centralne, prikazy. Również one nie zostały powołane do życia przez jednorazowy dekret monarchy, lecz wykształciły się z dotychczasowych, istniejących już organów administracji, nie posiadających szczegółowo sprecyzowanego zakresu działalności. Pierwsze z prikazów były w całości podporządkowane potrzebom armii. Rolę taką odgrywał m.in. prikaz spraw wojskowych, razriadny, który przeprowadzał rekrutację do armii, ewidencjonował żołnierzy, dokonywał przeglądów oddziałów i aktualizował wykazy ludzi, którzy mogli udać się na kolejną wyprawę zarządzoną przez cara. Początkowo był on jedynym urzędem tego typu, dlatego też musiał zajmować się również nominacjami urzędników na wszystkie ważniejsze stanowiska w państwie – Wkrótce potem powstał prikaz dóbr ziemskich, pamiestny, zajmujący się rozdawnictwem majątków przyznawanych w nagrodę zapełnioną służbę. Istnienie tych dwóch urzędów doprowadziło do powstania szczególnej procedury nadziału ziemi. Każda z osób obejmująca stanowisko wyznaczone przez prikaz praw wojskowych musiała skierować do niego podanie o przyznanie jej majątku ziemskiego, pamiestia w użytkowanie. W prikazie sprawdzano, czy dane zawarte w petycji są zgodne z prawdą, określano rozmiary nadanie i całą sprawę kierowano do prikazu dóbr ziemskich, gdzie następowało dopiero określenie, jaka włość ma zostać przyznana petentowi. Sporządzano stosowny dokument, który po kontrasygnowaniu go przez Cara i Dumę Bojarską trafiał wreszcie w ręce zainteresowanego. Prikaz dóbr ziemskich prowadził szczegółowe wykazy rozdanych majątków, nadzorował działalność gospodarczą szlachty w nadanych posiadłościach, zbierał podatki z włości oddanych w użytkowaniu oraz rozstrzygał wszystkie spory związane z władaniem ziemią. O ile prikaz praw wojskowych można w ślad za Ziminem Nazwać sztabem generalnym armii rosyjskiej to prikaz strzelecki, o którego istnieniu po raz pierwszy donosi dokument z 1571 roku, był sztabem jednej z formacji. Wykształcił się on z izby strzeleckiej, powstałej prawdopodobnie w latach 1550-51. Zaopatrywaniem wojska w broń, jej produkcją oraz fortyfikacjami zajmowały się Prikaz arsenalski, Arugiani, zarządzający arsenałem i zbrojownią moskiewską, budynek na Kremlu, znany jako Aruzjennaya Pałata, wzniesiony w początku XIX wieku z przeznaczeniem na cele muzealne, poza nazwą nie ma nic wspólnego z prikazem arsenalskim. Prikaz uzbrojenia, bronny, prikaz puszkarski oraz... Prikaz spraw kamiennych, kamiennych dzieł. Inna grupa prikazów zajmowała się gospodarką w dobrach monarchy. Najistotniejsze znaczenie miał prikaz skarbowy, którego kompetencje znacznie przekraczały zakres spraw, jakimi winien zajmować się zgodnie ze swoją nazwą. Szczególnie wiele miał on do powiedzenia w polityce zagranicznej. Później, powstał prikaz Wielkiego Pałacu, zajmujący się zaopatrzeniem dworu carskiego oraz zarządzający majątkiem władcy, w tym także chłopami osiadłymi w dobrach monarszych. Liczba prikazów powiększyła się poważnie w miarę upływu lat. Powstały oddzielne urzędy zajmujące się stajnią carską, sokołami, sypialnią oraz przygotowujące i nadzorujące wyprawy myśliwskie Iwana IV.